Przeczytajmy jeszcze fragment z dziejów apostolskich z 12 rozdziału. Czytamy tutaj od pierwszego wiersza, że Herod podniósł rękę, aby wyrządzić zło niektórym ze zboru, i tutaj mowa jest o zborze w Jerozolimie, o tym pierwszym. Zalążku Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Przez pierwsze rozdziały dziejów apostolskich widzimy cudowne działanie Ducha Świętego, który został wylany na tych pierwszych uczniów Pana Jezusa i później kolejnych, którzy Dzięki zwiastowaniu apostołów przyjmowali dobrą nowinę, wierzyli. I widzimy, jak niesamowicie Kościół w Jerozolimie się rozrastał. W niedługim czasie było ich tam już ponad 8 tysięcy osób. A więc dynamiczny rozwój Kościoła. A jednocześnie w obliczu tej wielkiej łaski i działania Ducha Świętego widzimy od samego już początku przeciwników, zarówno ludzi religijnych, tak jak w czwartym rozdziale widzimy faryzeuszów, widzimy kapłanów świątynnych, jak i przywódców świeckich, władze państwowe powiedzmy, władze rzymskie ustanowione w tym regionie. A więc Kościół doświadczając życia Chrystusa, doświadczając niezwykłej mocy Ducha Świętego, w obliczu znaków cudów niezwykłych uzdrowień które miały miejsce jednocześnie jest poddany przeciwnościom jest poddany wrogości atakom i oni widać są na to gotowi pan Jezus ich dobrze przygotował wielokrotnie im to zapowiadał widzimy że w momencie jego schwytania i, i zanim jeszcze został wylany na Kościół Duch Święty, mieli, mieli swoje jeszcze wahania, jeszcze ulegli tej, tej, tej presji, ale czytając dalej dzieje apostolskie widzimy, że coś się zmienia w ich zrozumieniu, co to znaczy być w Chrystusie. Poczytują sobie wręcz te prześladowania, tę te, nienawiść, te biczowania, które znoszą, jako chlubę, że mogą współuczestniczyć również w cierpieniach Chrystusa. Radują się i weselą. W XII rozdziale mamy sytuację, w której Herod, Chce wyrządzić zło niektórym ze zboru w Jerozolimie. I czytamy, że Jakuba, brata Jana zgładził mieczem. Oto jeden z przywódców tego zboru w Jerozolimie zostaje ścięty. A więc jest to wielki cios dla tego jeszcze bardzo młodego Kościoła, kiedy jeden z, ze znamienitych, pełnych Ducha Świętego braci zostaje brutalnie zabity przez Heroda. I myślę, że tak jak dzisiaj, tak i wtedy, w wielu sercach pojawiało się to pytanie, Panie, dlaczego? Do tego dopuściłeś. Przecież Ty masz wszelką moc na niebie i na ziemi. Przecież Ty wszystko możesz. Dlaczego dopuszczasz, żeby taki Herod zgładził Twojego wiernego sługa? Myślę, że w obliczu cierpienia, prześladowań, z powodu Jezusa musimy, tak jak Słowo Boże w wielu miejscach nas zzywa, cierpliwie poddać się pod suwerenną, mocną Bożą rękę, która czasami dopuszcza rzeczy, które jest nam trudno zrozumieć, dopuszcza rzeczy, które trudno jest nam wytłumaczyć. Pojawiają się pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi. Ale to nie oznacza, że powątpiewamy, nie powinniśmy powątpiewać, że Bóg siedzi na swoim tronie i Jezus Chrystus jest prawdziwie Panem nieba i ziemi i króluje. W swojej mądrości i suwerenności dopuszcza by różne bolesne rzeczy spotykały Jego lud. Ma w tym swój dobry cel, który nie zawsze potrafimy zrozumieć. Myślę, że lepiej rozumieją Go ci, którzy przechodzą przez ten ogień doświadczeń, jeśli w tym ogniu ufają Jezusowi i zachowują wiarę. W trzecim wierszu czytamy, że Herod, widząc, że podobało się to Żydom, że zgładził Jakuba, posunął się dalej. Nie zatrzymał się na ścięciu Jakuba, ale pojmał także Piotra, a więc kolejnego znamienitego apostoła, filar, kolejny filar zboru. I czytamy, że były to dni prześników, a więc jest to rok później, wygląda, po zamordowaniu Jezusa, który też w tym właśnie czasie prześników, paschy został zgładzony. Po schwytaniu umieścił go w więzieniu, przekazując czterem, czwórkom żołnierzy. Wyobrażacie sobie? Piotr wydawał się tutaj jakimś takim człowiekiem, którego szesnastu żołnierzy musiało strzec. Nie wystarczył jeden, nie wystarczyło dwóch, nie wystarczyło czterech, ale cztery czwórki, więc jakby był jakimś niebezpiecznym przestępcą. Czego oni się obawiali? Że tylu żołnierzy postawili, żeby go strzegli. Najwyraźniej te, ta wieść o cudach, o, o niezwykłych rzeczach, które dokonywały się wśród tych ludzi, sprawiła, że wzmożyli tutaj jakąś ludzką ludzką czujność, ludzką próbę powstrzymania tutaj jakiegokolwiek jakiegoś triku, jakiegoś, jakiegoś działania tego, wiecie, jednak wielotysięcznego kościoła, żeby go jakoś nie, nie wyrwać się z tego więzienia. Umieścił go w więzieniu, przekazując czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli i chcąc po święcie Paschy wyprowadzić go ludowi, czyli wydać go w ręce ludu, tak jak wcześniej Piłat wydał Jezusa i na żądanie ludu zgładził go, najwyraźniej Herod miał podobny pomysł. Strzeżono więc pilnie Piotra w więzieniu. I co robił Zbór. Co robił Kościół? Czy planował, jak go wykraść z tego więzienia? Czy robił podkop pod więzieniem? Czy wyszli na ulicę z pikietami i domagali się uwolnienia Piotra? Było ich tysiące. Wiecie, to nie była garstka już. Już było osiem tysięcy ludzi w mieście, którzy wierzyli w Chrystusa, którzy kochali Piotra, którzy byli oburzeni zabiciem Jakuba. Co oni robili? W jaki sposób oni chcieli wpłynąć na tą sytuację, która, się, która miała miejsce? Jakie dzisiaj pomysły są w Kościele? W tego typu sytuacjach, kiedy coś się dzieje? Ilu dzisiaj pastorów Wzywa, żeby im pieniądze wysyłać, żeby mogli sądowe jakieś sprawy toczyć. Ilu wierzących się angażuje w takie, wiecie, polityczne, jakieś publiczne wiece, działania, ekscytują się. Czy, to, czy taki wzorzec zachowania i działania Kościoła znajdujemy w Nowym Testamencie? Ktoś powie... To były inne czasy. Dzisiaj mamy demokrację. Dzisiaj mamy inne narzędzia. No tak, to właśnie jest ten inny krzyż, to właśnie jest ta inna droga, to jest ten inny Kościół, który nie wie, że są boskie narzędzia dla Kościoła. W obliczu cierpienia, w obliczu przeciwności, w obliczu zmagań. Czytamy, piątym wierszu, że gdy Piotra strzeżono pilnie w więzieniu, zbór zanosił żarliwą modlitwę za nim do Boga. Zbór zanosił żarliwą modlitwę za nim, do Boga. To jest smutne, że po w dwóch tysiącach latach wielu ludzi w Kościele nie nauczyło się modlić, nie rozumie mocy żarliwej modlitwy Kościoła, że na nowo i na nowo i na nowo musimy o tym przypominać, musimy prosić, wzywać braci, siostry, Kościół, by się modlić. Wciąż tak wielu ludzi nie rozumie mocy modlitwy Kościoła. Jestem głęboko przekonany, że niczego nie jesteśmy w stanie zdziałać w naszym własnym życiu, w życiu naszych rodzin, w życiu ludzi wokół nas, jeśli nie będziemy ludźmi modlitwy. Jeśli żarliwie nie będziemy się modlić w naszym osobistym życiu, stojąc sam na sam przed Bogiem i gromadząc się jako Kościół, by się razem modlić, by się zachęcać w modlitwie, wspierać się w modlitwie. Kościół bez modlitwy to martwy Kościół. Niechaj Bóg to pomoże nam. Niech, niech Boży Duch pomoże nam patrzeć na ten wczesny Kościół, jakim orężem oni walczyli. Dzisiaj ktoś mi przesłał, może wczoraj, nie wiem, dzisiaj to otworzyłem rano, taki Klip z jakiegoś w Polsce dużego zboru, pełen świateł, pełen muzyków, pełen mnóstwa ludzi śpiewających. Może kiedyś bym się zachwycił tym. I by mnie to ruszyło w takim sensie, wow, ale tylu ludzi chwali Jezusa. Ale dzisiaj, powiem wam, patrzę na to z jakimś wielkim bólem serca. Ostatnio byłem w zeszłym tygodniu w Twardogórze koło Wrocławia. taką znajomą, która się nawróciła, jak byłem jeszcze w internacie w Kamiennej Górze na południu Polski i to było ponad 35 lat temu I, i utrzymujemy kontakt telefoniczny, ale nie widzieliśmy się przez 35 lat. I ona tam przyjechała. Ja zadzwoniłem do niej, żeby jeśli może, żeby przyjechała i tak Bóg sprawił, że, że przyjechała, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy i ona też od tych tam 30 lat jest w tym Wrocławiu i mówi, tam jest 20-30 ewangelicznych wspólnot, niektóre bardzo duże, ale mówi, ciężko jest znaleźć dobry zbór. Gdzie jest zdrowa nauka, gdzie jest pokuta, gdzie jest walka z grzechem, mówi, mają ogromne pieniądze, mają ogromne możliwości ale masa z tego, co tam się dzieje, jest po prostu chrześcijańską rozrywką. I to gdzieś jest jakieś, jakieś znamiona naszych czasów. Kościół, który się nie umie modlić, ale Kościół, który umie robić koncerty chrześcijańskie i się dobrze bawić. Jak zbory zorganizują grilla, to jest duża frekwencja, ale jak jest spotkanie modlitewne, to pojedyncze osoby przychodzą. Tutaj rozmawiałem z, czasami, z siostrą w drodze do Torunia i mówi o swojej społeczności, gdzie mówi, był czas, że, że na, na spotkanie modlitewne przychodziło 30 osób. Mówi, dzisiaj przychodzą trzy osoby. co się dzieje, dokąd to zmierza. Możemy się łudzić tymi tłumami, tymi światłami, tymi muzykami, tą, tą, tą, tą jakąś atmosferą, którą można stworzyć, ale to, to, to, to nie jest to samo, o czym tutaj czytamy. Gdzie jest ta żarliwa modlitwa Kościoła? Kochany bracie, kochana siostro, gdzie jest żarliwa modlitwa w moim i w Twoim życiu? Czy nie widzimy, że i dzisiaj Kościół jest atakowany z różnych stron, wewnętrznie i zewnętrznie? Czy nie rozumiemy, że ten bój, który oni toczyli się, nie zakończył ze śmiercią apostołów, z Konstantynem i z uczynieniem chrześcijaństwa religią narodową? To się nie skończyło. Prawdziwy Kościół zawsze toczy duchowy bój, zawsze jest znienawidzony przez ten świat, zawsze jest obiektem przekleństw, kłamstw, pomówień różnego rodzaju ataków zewnętrznych i wewnętrznych. I jeśli mamy zwyciężyć w tym boju, jeśli mamy być w gronie tych zwycięzców, to musimy się żarliwie modlić. Musimy zanosić żarliwe modlitwy do Boga o nas samych, o nasze rodziny, o naszych bliskich, o ludzi w wokół, o nasz kraj i o innych braci, siostry, Którzy cierpią ze względu na Chrystusa. Bóg dopuścił, że Jakub został ścięty, ale w odpowiedzi na żarliwą modlitwę Kościoła wyprowadził Piotra strzeżonego przez szesnastu żołnierzy. Choćby tam ich było 160, choćby tam ich była cała armia. Dla Boga nie ma problemu, żeby jeśli taka jest Jego wola, wyprowadzić swojego sługę. To było ponad oczekiwania nawet tych, którzy się żarliwie modlili. Niestety ich żarliwa modlitwa nie była modlitwą wielkiej wiary. W obliczu ścięcia Jakuba, Myślę, że wielu z nich obawiało się, że to samo czeka Piotra. Ale nawet mając takie myślenie, żarliwie się modlili, kochani. Dzisiaj bardzo mocno podkreśla się ten aspekt wiary. i Ja nie chcę go w żaden sposób umniejszać i bagatelizować. Ale myślę, że dużo bardziej potrzebujemy po prostu robić to, do czego Pismo nas wzywa. Pan Jezus mówi, zawsze się módlcie, zawsze się módlcie, o wszystko się módlcie, nie ustawajcie w modlitwie, nie przestawajcie się modlić. Czy masz wiarę, czy nie masz wiary, czy, czy wierzysz, że Bóg zrobi to, czy słabo w to wierzysz, dałby Bóg, żebyśmy wierzyli tak, jak należy, ale jakkolwiek, w jakimkolwiek jesteśmy stanie, Módlmy się, nie ustawajmy się modlić, przyjdźmy do Niego i powiedzmy jak ten, jak ten Ojciec, Panie z, zmiłuj się, wybacz mi moje niedowiarstwo, wzmocnij moją wiarę, jeśli nie brakuje, ale przyjdźmy z tym do naszego Pana, przyjdźmy z tymi problemami, przychodźmy, trwajmy w modlitwie, wykorzystujmy te możliwości, które dzisiaj mamy, by się gromadzić, by się modlić. Wielu naszych braci i sióstr nie ma takich możliwości. Obejrzymy te dwa krótkie filmy, które tylko pokazują jakiś rąbek, jakąś, jakiś tylko wycinek tego, co dzieje się w innych miejscach, gdzie nie ma wielkich hal, świateł, dymów, dobrych mówców. Tych wszystkich gadżetów, bez których dzisiaj wielu ludzi by się nie spotkało, bo gdyby nie mieli tych gadżetów, gdyby nie mieli tych właśnie form rozrywki, gdyby wszystko nie było zapięte na ostatni guzik. Niechaj Bóg to pomoże nam, kochani, widząc coś więcej niż to, co widzimy wokół siebie, naszą tutaj polską rzeczywistość. Niechaj Bóg pobudzi nasze serca do żarliwej modlitwy. Dzisiaj poświęcamy ten czas, by przypomnieć sobie, by zachęcić się do tej modlitwy o prześladowany Kościół. Ale nie tylko oni potrzebują modlitwy. Może my daleko bardziej niż oni potrzebujemy tej modlitwy. Może oni lepiej się modlą niż my, mając tak niewiele, mając takie przeciwności? Może my mamy więcej do nauczenia się od nich i do wzięcia od nich, chociaż oni tak błagają nas o swoją, o naszą modlitwę? To, o co najbardziej proszą nasi bracia i siostry w prześladowanych krajach, to jest modlitwa. Oni rozumieją moc modlitwy. Jakże moglibyśmy się nie modlić za nimi i za innymi, którzy giną, którzy potrzebują łaski, mocy, działania Bożego.